co się sama Co odżyć chcesz Ja się stracham Daję Ci oddać do zamowy. przepraszam, nie? A Ty? A Ty? Czekaj tego, że jest nasza córka I ładnie nie obrażaj Prawo Twojej mądrości Sprajne yeah. od